4000 847 6 4, 7, 4 i 30 lub w internecie posiadłość .com. radiowy magazyn posiadłość słuchacie radiowego magazynu posiadłość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 Wzrost sprzedaży nowych domów w lipcu. Z danych Departamentu Handlu wynika, iż sprzedaż nowych domów wzrosła w lipcu o 12,4% w stosunku do zmienionej stopy z czerwca do najwyższego poziomu od października 2007 roku. Liczby wydają się potwierdzać odrodzenie optymizmu wśród amerykańskich firm budowlanych, co widać w opublikowanym zaledwie kilka dni wcześniej wskaźniku rynku nieruchomości przygotowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo. Wskaźnik ten wzrósł o dwa punkty w sierpniu po tym jak przez ostatnie miesiące pozostawał w większości na niezmienionym poziomie. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Robert Dietz powiedział The Wall Street Journal, że zaufanie budowniczych uległo poprawie pomimo słabego wzrostu PKB. Zdaniem Dica, Stowarzyszenie Budowniczych prognozuje, iż pod koniec 2016 roku budowy domów jednorodzinnych będą na poziomie wyższym o 10% niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Z nieco przyspieszonym wzrostem w latach 2017-2018. Zdaniem Freddie Mac rok 2016 będzie dobry dla zaciąganych kredytów. Czy wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych może przekroczyć w 2016 roku 2 biliony dolarów? Zespół do spraw gospodarczych Freddie Mac tak właśnie myśli. W swojej najnowszej prognozie gospodarczej i realnościowej Freddie Mac mówi, iż kombinacja silnej sprzedaży domów, prawie najniższych w historii stóp procentowych, boomu refinansowań i trwającego wzrostu cen domów sprawi, że ten rok będzie pierwszym od 2012 rokiem, w którym zostanie przekroczony próg 2 bilionów dolarów. Przyznając, że w drugim kwartale roku nastąpił rozczarowujący wzrost gospodarczy, ekonomiści Freddy Myk mówią jednocześnie, iż liczba miejsc pracy i oznaki wzrostu płac stanowią jasny punkt. Nabywcy oczekują inteligentnej technologii. Wszyscy znamy zwrot gotowy do zamieszkania ale zmienia się to, co on oznacza dla niektórych nabywców. Nowe badanie przeprowadzone dla Związku Realnościowców ujawniło, iż wielu z dzisiejszych nabywców szuka w domu inteligentnych technologii wraz z nowymi urządzeniami lub nowoczesnymi kuchniami. 44% respondentów powiedziało, że dom gotowy do zamieszkania powinien być wyposażony w już zainstalowaną inteligentną technologię. Pośrednik z przywozi z Rio brąz. Alex Nadur jest nie tylko pośrednikiem z Arizona Elite Properties z okolic Phoenix, ale teraz również i medalistą olimpijskim w gimnastyce. 25-letni Nadur przywiózł do domu brąz zdobyty w ćwiczeniach na konie z łękami. Pierwszy dla Stanów Zjednoczonych wygrany w tej kategorii od ponad 30 lat. Nadur powiedział USA Today. Cytuję. Ciągle sobie myślę, obudź się, mam wrażenie, że śnię. Koniec cytatu. Wielopokoleniowe życie pod jednym dachem jest coraz bardziej powszechne. Rośnie liczba rodzin wielopokoleniowych mieszkających pod jednym dachem. Nowy raport przygotowany przez PEW Research Center oparty na danych biura do spraw ewidencji ludności ujawnił, że rekordowa liczba 60,6 milionów Amerykanów, czyli około 19% populacji kraju mieszka teraz w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych. Typowe gospodarstwo tego rodzaju obejmuje starszych rodziców, ich dorosłe dzieci, a czasem nawet i wnuki. Tendencja ta nie wynika wyłącznie z gospodarki. Badanie PEW wskazuje, iż wpływ ma na to również zmieniająca się struktura etniczna Ameryki, ponieważ rosnąca liczba rodzin azjatyckich i latynoskich tworzy pojedyncze gospodarstwa domowe.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 30 WNVR Vernon Hills Chicago And AM 1300 WRDZ La Grant Chicago Polska, Radio Chicago Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 4, 7, 4, 0, 0, 0. Jeśli martwicie jakość szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko, pomyśl o zmianie. Mamy wiele ofert domów w okolicach, w których dobre są szkoły. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń teraz i powołaj się na magazyn radiowy posiadłość, a otrzymasz 500 dolarów rabatu przy zamknięciu transakcji.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 847-647-430 Usługa i rabat oferowany jest przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors 847-647-4000 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Dark street tonight And the people, they were dancing To the music vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shot to men just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is alive life And you wake up in the morning and your hip with the stars Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is the life And you wake up in the morning and your hip is was the size Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?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 Dlaczego rynek domów luksusowych Waspen się wykoleił? Luksusowy rynek nieruchomości Waspen właśnie pikuje i trudno wyjaśnić dlaczego. Denver Post donosi, iż sprzedaż drogich domów spada na łeb i szyję. Ponad 42% w pierwszym półroczu 2016 roku w porównaniu do ubiegłego roku. Zdaniem gazety, gdyby zapytać tuzin obserwatorów rynku, dlaczego tak się dzieje, to każdy z nich poda inny powód w tym takie czynniki jak trema przedwyborcza, Brexit, wirus Zika i niestabilne ceny ropy naftowej. Niektórzy pośrednicy twierdzą, że rozgrzane sprzedaże i tempo wzrostu cen w 2015 roku nie było zrównoważone i to, co widzimy teraz, to po prostu korekta. Nieznaczny wzrost budów niestandardowych domów w drugim kwartale. Z danych biura do spraw ewidencji ludności wynika, iż liczba budów niestandardowych domów nieznacznie wzrosła w drugim kwartale. Analiza tych danych przeprowadzona przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wykazała, że w badanym kwartale wybudowano łącznie 47 tysięcy niestandardowych nieruchomości w porównaniu do 45 tysięcy wybudowanych rok temu. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów przewiduje, że w nadchodzących miesiącach udział niestandardowych domów w rynku doświadczy wzlotów i i upadków w miarę rozwijania się całego rynku budów domów jednorodzinnych. Wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych nie spowolni rynku. Jedna z bardziej znanych firm budowlanych twierdzi, iż boom realnościowy będzie nadal trwać, nawet jeśli oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrośnie. Stłumiony popyt na rynku nieruchomości sprawi, że rynek będzie nadal gorący, nawet jeśli ceny będą rosły, a kredyty hipoteczne będą drożeć. Według Bloomberg News obserwujemy stopniową i systematyczną poprawę sytuacji na rynku. Obecny rynek może absolutnie wytrzymać wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Kluczową rolę odgrywa tu przystępność cenowa. Dolina Krzemowa to zwariowane melodie. Zapewne słyszeliście wiele terminów stosowanych, aby opisać rynek realnościowy w Dolinie Krzemowej. Oto jeszcze jedna nazwa dla niego – zwariowane melodie. Podczas gdy niedobór zapasów stanowi problem na wielu rynkach, CNBC twierdzi, że obszar Bay jest naprawdę wyjątkowy. CNBC odrzuca również słowo bańka, opisując Dolinę Krzemową. Według stacji tej bardziej przypomina ona teraz płaskowyż.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 247 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości Ponad 1 trzecia mieleniowców polega na kredytach zabezpieczonych przez FHA. Nabywcy z pokolenia milenium lubią kredyty zabezpieczone przez FHA. Według interaktywnego narzędzia online Ellie May o nazwie Millennial Tracker, trzeci miesiąc z rzędu tego rodzaju kredyty stanowiły w czerwcu 37% zamkniętych transakcji kredytowych dla nabywców z pokolenia milenium. Wiceprezes do spraw strategii korporacyjnej w Ellie May powiedział, cytuję, Kredyty zabezpieczone przez FHA nadal odgrywają znaczącą rolę i pomagają mileniowcom spełnić ich marzenia o posiadaniu domu na własność. Koniec cytatu. Dzięki Millennial Tracker odkryto również, że w czerwcu średnia ocena FICO kredytobiorcy z pokolenia milenium wynosiła 723 punkty w porównaniu do 722 punktów w maju i 721 w kwietniu. Program HARP przedłużony do września 2017 roku. Rozpoczęcie nowego programu już w październiku. Ponad 300 tysięcy właścicieli domów nadal kwalifikuje się do rządowego programu Home Affordable Refinance Program. Federalna Agencja Finansowania Budownictwa Realnościowego postanowiła przedłużyć program do końca września 2017 roku. Następnie w październiku przyszłego roku Fannie Mae i Freddie Mac zamierzają wdrożyć nowy produkt refinansowy skierowany do kredytobiorców, którzy nie zalegają z płatnościami, ale którzy mają wysokie wskaźniki wartości pożyczki. Program HARP miał wygasnąć pod koniec 2016 roku. Nowe refinansowania, kiedy już się rozpoczną, będą bardziej ukierunkowane niż HARP, ale kwalifikujący się na nie kredytobiorcy nadal będą musieli mieć minimalną ocenę kredytową. Nie będzie również maksymalnego wskaźnika zadłużenia do dochodu. Amerykanie wprowadzają w swoich domach ulepszenia na dużą skalę. Wydatki na ulepszenia i przebudowy domów mogą w tym roku osiągnąć rekordowy poziom, donosi The Wall Street Journal. Ponieważ tempo budów nowych domów spadło o 40% poniżej poziomów sprzed dekady, zdaniem gazety, więcej właścicieli domów pracuje z tym, co ma. Wielu z nich odkrywa, że posiada kapitał własny zamrożony w swoich domach i przeznacza pewną jego część na projekty przebudowy. Inny powód gwałtownego wzrostu liczby przebudów wynika z faktu, że krajowe zasoby realnościowe są coraz starsze. Prawie dwie trzecie domów mają teraz 30 lat lub więcej.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 847-647-4000 Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 Szukasz domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com Gdzie znajdziemy nowy dom? <głosy> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość w niedzielę o 11 rano? Sama zobacz w internecie.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Miasta, w których najłatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny. Trudno jest uzyskać kredyt hipoteczny, jeśli nie masz świetnej oceny kredytowej, a niektórzy kredytodawcy żądają większego wkładu własnego niż inni. Jednak według raportu przygotowanego przez Urban Institute wiele zależy od tego, gdzie mieszkasz. Od czasu załamania rynku nieruchomości w 2007 roku kredytodawcy stali się dużo bardziej wybredni, jeśli chodzi o to, czyje wnioski o kredyt hipoteczny zatwierdzają. W ciągu ostatnich kilku lat standardy kredytowe nieco się rozluźniły, ale nadal znacznie trudniej jest się zakwalifikować niż w okresie boomu na początku tego stulecia. Według najnowszego badania przeprowadzanego co kwartał przez Fannie Mae, kredytodawcy wspierani przez rząd, pomimo silnego popytu na kredyty hipoteczne, nie są w nastroju do złagodzenia warunków udzielania kredytów. Tendencja w kierunku łagodzenia standardów kredytowych wydaje się stopniowo słabnąć w miarę, jak zdecydowana większość kredytodawców bo około 90% planuje utrzymać swoje standardy kredytowe prawie na takim samym poziomie, powiedział główny ekonomista Fannie Mae Douglas Duncan. Podczas gdy standardy udzielania kredytów w całym kraju mogą pozostać w tym roku na stabilnym poziomie, to mogą one znacznie się różnić w zależności od obszaru metropolitarnego, jak wynika z analizy danych hipotecznych przeprowadzonej przez Urban Institute. Na przykład kredytobiorcy w Detroit mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na dom, mając przeciętną ocenę kredytową FICO na poziomie 728 punktów. To wciąż znacznie powyżej wymogów kredytowych w okresie boomu realnościowego, ale niżej od średniej oceny 770 punktów dla przeciętnego kredytobiorcy w San Francisco. Zdaniem Bing Bay, naukowca, który pomógł przygotować raport dla grupy do spraw badania polityki z Urban Institute, chociaż kredytobiorcy w niektórych miastach mogą kwalifikować się z niższymi ocenami kredytowymi, to z reguły muszą zapłacić więcej, aby zrekompensować wyższe ryzyko kredytowe, które niższa ocena reprezentuje dla kredytodawców. W przypadku kredytobiorców z wyższym ryzykiem kredytowym z powodu niższej oceny FICO i niskiego wkładu własnego, kredytodawca będzie dążył, do wyrównania poprzez naliczenie wyższego oprocentowania. Jednym z powodów, dla których kredytodawcy są skłonni zatwierdzać kredytobiorców o niższych ocenach kredytowych jest to, że rynek realnościowy miasta jest w trudnej sytuacji, a popyt ze strony kredytobiorców o niższych dochodach, którzy zazwyczaj mają niższą ocenę kredytową, jest duży. Kredytobiorcy o niższych dochodach również wydają się mieć mniejsze oszczędności na zakup domu. Również dlatego średni wkład własny jest niższy w Detroit niż w San Francisco, powiedział Bay. Średni wskaźnik LTV, kwota, jaką kredytodawca jest skłonny zatwierdzić jako udział całkowitej wartości domu, wynosiła w Detroit 90%, co stanowi 10% wkład własny. Z kolei w San Francisco średni wskaźnik wartości kredytu wyniósł 72%. Jak powiedział Bay, Kredytobiorcy o wyższych dochodach i większych wkładach własnych mogą uniknąć płacenia za ubezpieczenia kredytów hipotecznych.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 Oh, uh oh, -huh.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 847-647-4 i 3 zera, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM Podwójna moc energii Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Chicago, północno-zachodnia część miasta, blisko Edison i Narraganset. Olbrzymi, murowany, chicagowski bungalow z dwoma dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. Sześć sypialni, trzy łazienki, garaż na dwa auta.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Dlaczego domy w Ameryce są coraz mniejsze? Rozmiar ma znaczenie zwłaszcza na rynku realnościowym. Ale preferencje mogą się szybko zmienić i to właśnie dzieje się w tej chwili. Małe ma duże wzięcie. Po raz pierwszy od czasu recesji wielkość domu kurczy się. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i zgodnie z amerykańskimi danymi spisowymi średnia powierzchnia domu jednorodzinnego spadła o 73 stopy porównując pierwszy kwartał tego roku do drugiego kwartału. To może nie wydawać się dużo, ale stanowi wyraźne odwrócenie trendu budowniczych skupiających się na nabywcach z wyższej półki. W ujęciu historycznym wzrost wielkości domu po recesji jest normalny, w miarę jak warunki kredytowe się zaostrzają, a bardziej zamożni klienci z większą gotówką i lepszymi kredytami rządzą rynkiem. Jednak jak ze wszystkim w tym wyjątkowym cyklu realnościowym, trend ten jest tym razem znacznie głębszy. Cytuję. Wzorzec ten pogorszył się w trakcie bieżącego cyklu koniunkturalnego z powodu osłabienia na rynku wśród początkujących nabywców. Koniec cytatu. Napisał Robert Dietz, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Pisze on dalej. Jednak niedawne małe spadki wielkości wskazują, że ta część cyklu została zakończona i wielkość powinna zmniejszać się w miarę, jak budowniczy dodają więcej domów na start do zapasów realnościowych. Jak wynika z danych spisowych, sprzedaż nowo wybudowanych domów skoczyła w lipcu w górę o 12% w porównaniu do czerwca, a największy wzrost nastąpił w odniesieniu do domów w średnim przedziale cenowym lub tuż poniżej. Średnia cena nowego domu sprzedanego w lipcu spadła o 1% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Nie jest to ogromny spadek, ale jednak odwrócenie się od ostatnich zwyżek cen nowych domów. W większości jest to kwestia przystępności cenowej, powiedział prezes EYA z Maryland, firmy budowlanej koncentrującej się głównie na miejskich domach jednorodzinnych, tzw. townhomes. Ludzie chcą pozostać w miejscach, które są bliżej miasta, przynajmniej z naszego doświadczenia, a te bywają droższe z punktu widzenia gruntów i zagospodarowania, a tym samym pragnienie zatrzymania ludzi w tych miejscach przekłada się na mniejsze powierzchnie domów i bardziej efektywne projekty. Finansowanie również odgrywa dużą rolę w wielkości domu, nawet na przedmieściach. Kwestia ubezpieczeń kredytów hipotecznych, zwłaszcza w przypadku pożyczek ubezpieczonych przez rząd, jest nadal napięta, a im większy kredyt, tym trudniej się na niego zakwalifikować. Przy oprocentowaniu wynoszącym 3 do 3,5% można by pomyśleć, że kredyty hipoteczne będą nadal bardzo przystępne, ale wszystkie te wymogi finansowe dotyczące wyższych ocen kredytowych, większych wkładów własnych oraz wskaźniki dochodowe sprawiły, że trudniej jest je otrzymać, nawet przy niskich oprocentowaniach. Powiedział Stephen Paul, wiceprezes do spraw operacji budowlanych z Mid Atlantic Builders Maryland. Cytuję dalej. Na naszym rynku to finansowanie napędza oferty, a budowniczy dostosowują swoje produkty tak, aby były one przystępne cenowo. Koniec cytatu. Nawet Toll Brothers, Firma budująca luksusowe domy, która przekroczyła swoje oczekiwania finansowe w zakresie dochodów za trzeci kwartał, zaobserwowała spadek średniej ceny podpisanych kontraktów netto. Może to być odzwierciedleniem sprzedaży większej liczby mniejszych domów. Dzięki poprawie rynku pracy budowniczy w końcu obserwują większe zapotrzebowanie na produkt na start. Lenar i D.R. R. Horton to pierwsze duże publiczne firmy budowlane, które przeniosły swoje zainteresowanie z powrotem na te tańsze i mniejsze domy. Zdaniem Stephena Pola nie zauważył on jeszcze powrotu początkujących nabywców, jeśli chodzi o większe domy wybudowane dalej poza obszarem stolicy. Widzi on jednak większe zainteresowanie niektórymi mniejszymi miejskimi domami jednorodzinnymi zlokalizowanymi bliżej miasta, ale nie tak duże, jakby sobie tego życzył. Jeśli spojrzeć na to, co dzieje się obecnie na rynku wynajmów i udogodnienia, jakie te mieszkania oferują, to są one podobne do ośrodków wypoczynkowych. Nie jest zaskoczeniem, że mielniowcy mogą nie chcieć zrezygnować z wygód, jakie oferują im wynajmowane mieszkania, ponieważ nie mogą odtworzyć tych warunków w domu, powiedział Paul. Preferencja również odgrywa rolę, gdyż młodszych Amerykanów wydaje się przyciągać mniejsze i prostsze życie. Trend maleńkich domków gwałtownie rośnie, w miarę jak technologia pozwala ludziom oszukać małe przestrzenie dzięki dużym udogodnieniom. Obserwuje się również duży popyt na mikromieszkania. Mileniowcy też są znacznie bardziej ostrożni, jeśli chodzi o ich finanse, ponieważ dorastali w jednym z najgorszych kryzysów finansowych w historii. Nie wydaje się, aby pragnęli rozmiarów tak bardzo, jak pragną inteligentnego, dobrze funkcjonującego i przyjaznego dla środowiska domu. Innymi słowy, większe niekoniecznie oznacza lepsze. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem!